Rocznik 77. Mam na imię Andrzej i będę waszym przewodnikiem po świecie, który widzę, świecie, który oglądam, świecie, który poznaję na nowo. Jestem z rocznika, który pamięta jeszcze czołgi na ulicach, pamięta świat bez komputerów, gdzie elektronika to był zegarek z trzema przyciskami na ręku. Zapraszam do spoglądania na świat moimi oczami. Mam nadzieję, że was to choć trochę zainteresuje. Tak, warto zacząć jakiegoś preludium. Rocznik 77 to mój rocznik. Mój, można powiedzieć, bardzo dobry rocznik. A ten projekt to nie jest tak naprawdę nowy projekt. To jest po prostu połączenie kilku projektów w jeden. Tak, aby na nowo zacząć istnieć w sieci. Aby nie myśleć, który projekt tym razem pociągnąć. Czy radio kogód domowy, czy mroczną stronę kurnika, czy inne inne pozostałe 7 projektów. Po prostu, gdy nie będę miał niczego dobrego do powiedzenia, nie będę miał co powiedzieć, jak powiedzieć, dlaczego powiedzieć, to po prostu wyciągnę coś starego, wkleję nową czołówkę i wrzucę, tak aby co tydzień coś się pojawiało. A trochę tych podcastów, które uważam za dobre, jeszcze mam. Także nic nie pozostaje mi innego jak zaprosić Was do projektu. Rocznik 77